Rozdział 16. Bóg wykupuje swój lud ze stanu zguby i upadku, podczas gdy ludzie, upierający się przy swej przyziemnej naturze, kroczący drogami grzechu, pozostają, jak gdyby żadne odkupienie nie nastąpiło. Chrystus uwalnia ludzi od śmierci, że zmartwychwstaną do wiecznego życia lub na wieczne potępienie. I gdy Abinadi powiedział te słowa, wyciągnął rękę i rzekł Nadejdzie czas, gdy wszyscy zobaczą zbawienie Pana Ludzie każdego narodu, plemienia, języka i ludu Przekonają się na własne oczy I przyznają przed Bogiem, że jego wyroki są sprawiedliwe Wtedy niegodziwi zostaną odsunięci I będą mieli powód do lamentu, płaczu, zawodzenia i zgrzytania zębami Ponieważ nie słuchali głosu Pana I On ich nie odkupi albowiem ich pragnienia są przyziemne. Są podobni diabłu i diabeł ma nad nimi władzę. Ten stary wąż, który zwiódł naszych pierwszych rodziców, co stało się przyczyną ich upadku i co spowodowało, że cała ludzkość stała się w swych pragnieniach przyziemna, zmysłowa i podobna diabłu, odróżniająca dobro od zła, lecz ulegająca diabłu. I tak cała ludzkość była zgubiona i pozostałaby zgubiona na zawsze, jeśli Bóg nie wykupiłby swego ludu z tego stanu zguby i upadku. Jednak pamiętajcie, że ten, kto upiera się przy swojej przyziemnej naturze i kroczy drogami grzechu, przeciwstawiając się Bogu, pozostaje w stanie upadku i diabeł ma nad nim wszelką władzę. Będąc więc wrogiem Boga, i diabeł jest także wrogiem Boga, nie ma dla Niego zmiany, jak gdyby żadne odkupienie nie nastąpiło. Jeśli Chrystus nie przyszedłby na świat, a mówię o tym, jak gdyby to już się stało, odkupienie nie mogłoby nastąpić. I jeśli by Chrystus nie zmartwychwstał i nie zerwał więzów śmierci, aby śmierć nie odniosła zwycięstwa, aby nie kąsała więcej, zmartwychwstanie nie byłoby możliwe. Jednak zmartwychwstanie następuje. A więc śmierć nie odnosi zwycięstwa i rządło śmierci zostaje unieszkodliwione przez Chrystusa. On jest światłem i życiem świata. Światłem, które jest nieskończone, które nigdy nie przygaśnie. A także życiem, które jest wieczne, albowiem nie będzie więcej śmierci. Nawet to śmiertelne ciało stanie się nieśmiertelne. I co jest w nim zniszczalne, stanie się niezniszczalne I każdy zostanie przywiedziony przed sąd Boga Aby został przez niego osądzony według swych czynów, dobrych czy złych Jeśli będą dobre, zmartwychwstanie do wiecznego życia i szczęścia A jeśli złe, zmartwychwstanie na wieczne potępienie Oddany diabłu, który ma go w niewoli, co oznacza wieczne potępienie Tacy ludzie ulegali swym przyziemnym pragnieniom i pożądaniom, nigdy nie zwróciwszy się do Pana, gdy czekał na nich z otwartymi ramionami. Albowiem łaska była im dostępna, lecz oni jej nie chcieli. Ostrzeżono ich przed skutkami niegodziwości, a mimo to nie chcieli od niej odstąpić. Wzywano ich do nawrócenia, ale oni nie chcieli się nawrócić. A teraz... Czyż nie powinniście drżeć i nawrócić się, odstępując od swych grzechów, pamiętając, że tylko przez Chrystusa możecie być zbawieni? Jeśli więc nauczacie prawa Mojżesza, nauczajcie też, że jest ono symbolem tego, co ma nastąpić. Nauczajcie ich, że odkupienie następuje poprzez Chrystusa Pana, który jest prawdziwie wiecznym Ojcem. Amen.